No dobra, no to jedziemy z tym koksem. Witamy i zapraszamy na Megafon Extra. Bez presji o podcastingu, o podcasterach, o nas. Serdecznie witamy po mojej przerwie. Dodzwoniliśmy się po raz kolejny do Martina. Martin, Halo? człowiek, Halo? człowiek, człowiek związany z polskim podcastingiem od samego początku. W maju zacząłeś nadawać 2005? Martinie? Dobrze, że ja pamiętam, jest 2013 się mnie pytasz, co było ileś lat temu. Ja nie pamiętam, co dwa tygodnie temu robiłem. Ja, to w tym wieku już tak, już ten. To, to nie, tak, tak za, się dużo, robi? za dużo robię nie? i zapominam, bo Aha. nie mam czasu. To, jak się rozmyśla o tym, co, co robiłeś, to nie będziesz robił czegoś nowego. to tak jest, no. mm. Ja bym chciał Cię spytać: porozmawiajmy o podcastingu, ale trochę inaczej nie, nie o osobistych y, osobach tylko porozmawiajmy o ankiecie. Czy taka ankieta jest potrzebna? Czy taka ankieta nie, ma sens? Czy, ta, nie, czy ale taka fajna. ankieta jako, jakoś y, stala środowisko? Powiedz mi, słuchaliśmy obydwoje podcastu Marki na Czerczaka, zwanego Pieszczotliwie pichontem On nie wygrał nic w żadnej ankiecie, ani w European Podcast Awards, ani u nas. I trochę był na to, mam wrażenie, wkurzony. Zatem, no. zatem twoje zdanie, sympatycznym człowieku. No więc tak, o ankietach pierwsze pytanie było, czy to jest potrzebne. Więc nie jest potrzebne, ale jest fajne. To jest bardzo fajne. To mhm. tak nakręca ludzi i zmusza do tego, żeby pomyśleli o podcastach jako całości. Nie? Bo normalnie słuchałem sobie pojedynczych różnych swoich programów ulubionych, ale jak mają e, ocenić coś albo wybrać coś spośród całej grupy, to zaczynają myśleć o tych ludziach jako grupie. I teraz trochę od tych ludzi zależy, czy oni się poczują jako grupa rzeczywiście i będą się też bawić w to razem, bo to taka zabawa to nic innego nie jest. Czy, tak, dokładnie. czy potraktują to jako jakieś wrogie próby poniżania siebie nawzajem. No bo rzucie... Albo zdominowania rynku. Albo zdominowania rynku. No dokładnie, nie. No i to zależy od tego, czy, jakie ludzie mają podejście. Jak mają luz, to mają luz i się bawią, a nie niezależnie od tego, czy wygrałem, czy przegrają, nie wiem, ja były takie czasy, jak ja byłem na końcach list i. Pff, co mnie tam? To tym też fajnie, nie? Jestem jakiś tam odpadek, to mogę wszystko <śmiech> wtedy. Ale było potem, że byłem w środku i teraz jestem na drugim miejscu, też fajnie. No ale ja się nie wkurzam hmm. na tego, kto wygrał, ani nie jestem. Yy, nie, nie ma jakiegoś stosunku gorszego, znaczy takiego pogardliwego dla tych co są mniej To jest bez sensu w ogóle. Ja nie rozumiem dlaczego o co się tu wkurzać? To są konkursy, to, za to nie płacą. To nie jest kwestia życia i śmierci, to nie jest wojna światowa, to zabawka taka. Zobawka. Ty akurat masz pod każdym z swoich em, projektów podcastowych gdzie dużo komentarzy. E, ja czasem myślę właśnie, że w przypadku na przykład agenta Tomasza, który ma także bardzo ciekawy, interesujący podcast i on tych komentarzy tam ma malutko, to taka ankieta i wyróżnienie na przykład właśnie twoje, twoje na wzorowego podcastera, to jest takim mega jednym komentarzem za cały rok. Co myślisz? E, nie wiem. A co ty mówisz, że agent Tomasz? Przecież ma bardzo dużo. W kontestacji nadaje i tam ma zawsze komentarze w pierone. No ale na stronie coś tam miał, mało, coś tam miało. Z mi tam No przed... to różnie jest, a na swojej, no. a to może. Tak, na swojej, na swojej, na swojej. Nie. No widzisz, to jest to, o czym mówiliśmy, że lepiej być w, jednym, w jednej wielkiej drużynie, kupie ludzi, bo tam też wtedy słuchacze przychodzą, mm -hmm. więcej komentują, więcej gadają. Mm -hmm. Ten element mm -hmm. właśnie konkurencji, to jest coś, co sprawia, że kontestacja y, tak mocno wyrosła i rośnie cały mm -hmm. czas bo ludzie lubią jak inni ludzie się łączą i współpracują ze sobą to jest coś takiego w ludziach, że my lubimy być w kupie i lubimy też patrzeć na ludzi którzy dogadują się i robią coś razem i cieszą się razem Lubiąc, no ja tak bym tak, tak, się tak. nie zgodził do końca, bo nie? Polacy, mam wrażenie, y, patrzyliśmy czasami na to wszystko z daleka, to byłeś w Anglii w różnych innych krajach, ja w Irlandii i gdzieś i mam wrażenie, że Polacy, jak komu się ktoś uda, to potem jest zawiść. No tak. e, w podcastingu chyba raczej takiej, takiej zawiści może nie ma, ale nie, jeśli, wam nie w nie ma. Się udało, jeśli wam w kontestacji się udało, no to nie wiem, no to może będzie ktoś, kto wam nogę podłoży albo kabelek odłączy i nie będzie internetu i nadawania. Nie da się, bo my bierzemy to pod uwagę i mamy wiele serwerów i dużo kabelków, że jak utną jeden, to będzie drugi. Nie, ale oczywiście, <możliwe> że jest ta zawiść. No, nie widzisz tego, nie słyszysz, nie czujesz. No, co pues jakiś czas tak, są tak, takie złośliwości tak. różne, że... Są, o, są. to jest bo tak Mieliśmy kategorię hejter roku. No, już nie będziemy mówić, kto tam zwyciężył, nie zwyciężył, ale pamiętam, że byłeś nominowany też do tego. Ja? Dlaczego tak, ja? Tak. No właśnie nie wiem, dlatego ją skasowaliśmy, bo stwierdziliśmy, że okej, okay, możesz marudzić. Nie no, ja, wiem, mogę tam, i wygrać nawet, ale No, no dobra, mógłbyś i my... wygrać. Tomek zdecydował jednak, że, że nie będziemy tego ten, więc haterze roku I... e, mówisz, że ankiety nie są potrzebne, ale z drugiej strony powodują, że, że środowisko się jakoś tam na chwilę łączy i, i jesteśmy jedną wielką szczęśliwą rodziną chociaż przez chwilę przegłaszaniu wyników. Nie wiem czy jesteśmy, jesteśmy? Chyba, chyba. To chyba to wraca, wiesz? Były ostatnie dwa lata, mam wrażenie, gdzie, gdzie troszkę tam się ludzie porozmijali i troszkę, troszkę, troszkę, ty tam nie jesteś pewnie w temacie, bo zawsze miałeś, powiem tak brzydko, to mam wrażenie, to jest moje zdanie, taką troszkę olewkę na, na, na społeczeństwo nasze podcastowe, zawsze lubiłeś tam się skupiać na sobie, co nie jest złe, ale, ale jakiś tam nie byłeś pomocny w, w, w naszych jakichś tam rzeczach, ale chodzi mi o to, że przez te ostatnie dwa lata chyba nie było najlepiej, a teraz, teraz chyba ludzie jakoś tak może są zmęczeni tym wszystkim i, i, i chcą jednak coś budować, więc, więc, więc, Oby ten 2013 spowodował, że za rok na przykład będziemy mieć świetną kategorię jakąś, że nowy projekt roku, albo, albo nowy jakiś serwis roku, albo super nowa kontestacja, albo coś w tym stylu. No wiesz co, indywidualizm zawsze będzie w ty, wśród podcasterów, bo no, zawsze jak jesteś prowadzącym, to zawsze musisz być tym jednym jakimś. I, ale wiesz co, nie o to chodzi. No, z, właśnie to jest trochę paradoksalne, że z jednej strony to ja się zawsze tak trzymam, że, że robię, robię swoje i jakoś nie czuję wielkiej potrzeby, żeby e, myśleć o społeczności, a ale z drugiej strony, no poważnie, że moje projekty są, we wszystkich tych projektach zawsze zaangażuje bardzo dużo ludzi. No kontestacja w no tak, swoją społeczność, jakby swoją kontestacyjną społeczność. Rzecz to nie jest moja, bo ona jest tak, obok mnie, a nie rozumiem. pode mną, więc to taka... Ale ja lubię być częścią no, gdzieś, tej społeczności. Gdzieś, gdzieś tam jesteś na liście płac i jest napisane Martin Lechowicz założycie. Poczekaj, <śmiech> ja Ci powiem ważną rzecz. Ja uważam, że sam podcasting nie łączy ludzi na tyle, żeby powstała z tego społeczność. Dlatego ja się trzymam tak trochę z boku, bo Patrz, znaczy kontestacja ma swoją jakąś tam misję rolę, ogólną tematykę i to łączy ludzi, ale sama koncepcja, że mówię do mikrofonu to jest trochę za mało uważam, to jest fajne żeby się znać, zwłaszcza jak jest mało osób nadających, ale jak się robi już więcej i nie ma czegoś takiego wspólnego to, to się roz, rozłazi nie ma co inwestować w coś, co nie ma szans być spójne takie. No że jest takie mhm. pomysły jak na przykład ten konkurs jest bardzo fajny, bo one tak na chwilę ludzi e, razem do kupy zbierają, ale ja nie uważam, że da się trwale zrobić coś takiego jak społeczność podcasterów. Tak odważnie, bo to też Myślę, że się... masz rację, no, ale, ale chciałbym wierzyć, że nie masz racji, że jednak jakieś, <laughs> i za jakiś czas coś zbudujemy i nie to, że będziemy szczęśliwi. Nie, godziny, ale, ale budujmy, ale, się... ale popatrz, bądźmy realistami. Pomyślmy, jak możemy się połączyć trochę inaczej, niż tylko, że mam mikrofon, tylko coś jeszcze więcej. No, no tak, no Podcast też. No tak, no my się wiedzieliśmy osobiście i ten y, przytulałeś mnie i, <laughs> Na i, tym i takie, różne inne tak. rzeczy. Tak, tak, tak, więc.. Niech cmentarz nas łączy, to jest tak, no, symboliczne. Tak. Trochę. Połączy, połączy nas pewnie za jakieś 40-50 lat ponownie. <grym <grym Dobrze, Martinie, wróciliśmy ja do tematyki odwyku. Tak, tak, wróciliśmy do tematu, do tematu odwyku. Do odwyku zresztą przejdziemy za chwilę, bo będziemy mieć kategorię, to jest to tam gdzieś jesteś na liście. To cóż, Martinie, jakieś mądre słowa, mądrego podcastera na 2013 na 2013 rok. Takie, wiesz, dużo ludzi cię szanuje, podziwia. Dziewczyny piszczą, jak cię widzą na ulicy. Zbierają, tak jak mówiłeś, te papierki i wszystko. Jakieś takie, takie mądre zdanie na końcu. Idźcie i pijcie. Wszyscy. O, o, tak. tak. To jest nasz, nasz człowiek kontestacji, można by tak powiedzieć. Jest kategoria Mati. człowiek roku, nie ma? E, jest, jest chyba wzorowy podcaster, e, wzorowy podcaster czyli, czyli, czyli człowiek roku i tam masz trzecie miejsce, drugie miejsce, Jan, Jan Fior, e, więc, Nasi więc jesteś, jesteś, jesteś trzecim człowiekiem roku. Patrz, ja, trzecim ja wymyśliłem tą całą imprezę, organizację i wszyscy mnie wyprzedzili, no? wie być no tak. być honorowym zawsze, wypływającym po tak, tak, tak. No dobrze, czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby potem. Nie no, ja lubię, przy, ja wolę tak przybąbać przybombać przy, przy potem w następnym roku. Wiem, z tym szarą eminencją um, siedzę w cieniu, tam w kącie niby. Niby dokładnie. tam trzecie miejsce, ale tak naprawdę wiadomo, kto tu rządzi. Nie? Tak, chciałbym się spytać na sam koniec, jakieś nowe pomysły, nowe projekty na 2013, 14, 15 tak. Już mówi, mówi, że nie pamiętasz, co było dwa tygodnie temu, ale może planujesz, co będzie za dwa tygodnie. No, gry będę robić teraz. No, tak jest no. o samolotach spadających? To już było. Jedna była. A widziałeś mhm. jak dobrze poszła? Pół miliona dobrze lądowań poszło. było udanych. Tak, tak. Sam, sam lądowałem, ale chyba za blisko. <laughs> więc ten. No to teraz będzie gra, następna gra, która szybko się pojawi. Na przykład będzie taka, że jesteś ojcem, tak, mhm. szybkiem nazwijmy go umownie i pojawiają się różne znane twarze i ty musisz wykryć, która z nich jest Żydem, a która o, prawdziwym dobrze. Polakiem. O, to bardzo fajna gra. Tak, aż ja co myślę, żeby zrobić jakąś piosenkę do tego, taką okolicznościową. Tak, to bo sumiem, podcasting tak. To, to nie tylko jest Twoja jedyna branża utrzymywania się, także kocisz mnóstwo kasy na YouTubie i tam... <głosy> Kosisz, A kurde, ani grosza nie za zarobiłem piosenki. ani grosza na YouTubie nie zarobiłem hmm. nigdy, w ogóle mi zablokowali no konto tak. AdSense dawno temu hmm. tak, tak, AdWords. to kiedyś mówiłeś, słuchałem ten podcast No Zatem, Martinie, tak. tak, dziękuję Ci, chciałem się spytać jeszcze, bo dostałem właśnie, ten, dostałem właśnie pytanie od fanki czy to jest prawda, że przenosisz się do Monako, żeby nie płacić wysokich podatków tam tam? Do Monaco, żeby tak. nie płacić? Ale ja nie płacę tak, wysokich tak. podatków, bo ja mam firmę w Anglii i tam są takie progi, że ja jeszcze w nie nie wszedłem. Więc w sobie no nie taki... wiem, czemu takie pytanie. Ja też nie, tutaj nie. A w ogóle, na ale, ale ja sobie tak myślę, żeby do Chile wyjechać, bo tam jest tanio, hmm. święty spokój, państwo się tak mało wtrąca, ciepło. Ale są, ale są z, zjemnie trasjennie, czyli, czyli czasami za trzęsie ziemi. A mi to nie przeszkadza też. Mhm. Tu by się w Polsce no. przydała zjemnie teraz żeby gdyby w, w, w pip, tych wszystkich polityków i innych tam. Będzie, będzie. Będzie. Dobrze, Martynie, dziękuję Ci. Zadzwonimy jeszcze do ciebie za chwilę. Kategoria Jesz... to jest to, tam wygrałem tak tam jest tam jest odwyk więc tam Jej! będziemy śledzić co się ale to ale zacznie. na którym miejscu nie, nie mogę jeszcze a powiedzieć. dlaczego nie możesz no, ja nie nara. nie nara. nara. No, nara. To Cenzura. no to dobra no Dobrażam dobra się idę sobie przeskoczymy teraz do kategorii e, to ehm, jest to gdzie e... Opis tej, opis tej kategorii, kategorii, kategorii był taki, taki żeby, żeby, żeby wyróżnić coś, coś co to, wam to to zalazło za skórę, mówię do słuchaczy teraz. Czyli, czyli tutaj jeszcze nie mówiłem dokładnie kto, gdzie, jak i w ogóle. Ale na dziesiątym miejscu to jest kategoria pierwsza, czyli to jest no, na dziesiątym miejscu jest subiektywny podcast sportowy, który ja bardzo lubię ze względu na to, że jestem taki trochę sportowo zakręcony, a na dziewiątym miejscu podcast, więc znowu wy, no i z, mhm. tym razem nie udało się wejść wyżej, bo powyżej to. No, na ósmym miejscu jest forum gadka to pewnie też jakaś groba. Tak. Tak. Na growa, siódmym tak. miejscu jest Fantasmagieria, na szóstym miejscu jest Maggatka i naprawdę muszę wam powiedzieć, że różnice punktowe są minimalne pomiędzy dziewiątym a, a szóstym miejscem. Naprawdę jest to jakieś niecałe, niecałe mm, 100 punktów, więc tutaj tutaj mogliście być równie hmm. dobrze na szóstym miejscu, więc tutaj też wam gratuluję. Na razie tylko wam e, tyle, drodzy złacze, powiem. Zaraz postaramy się, jak już powiedziałem, dodzwonić do, do Michała z Masy Kultury, który gdzieś też tutaj jest w czubie, więc nie będziemy więcej mówić. W każdym razie, w każdym razie podwójne takie wyróżnienie, czyli świeżak roku, trzecie miejsce, no i wyróżnienie takie za całokształt kształt z zeszłego roku, czyli e, dziewiąte miejsce, czy trzecie miejsce, to w sumie nieważne. Ważne, że ktoś was zauważy, to ważne, że ktoś was gdzieś wyróżnił. Myślę, że to, jak już wspomniałem, w naszym niekomercyjnym świecie podcastowym jest ważne, że, że, żeby się gdzieś tam wybić. Po prostu być. Tam tak, finał w... jest dla nas wielkim sukcesem właśnie w tej kategorii. To jest to, więc nie spodziewaliśmy się w ogóle. Pamiętam, pamiętam. To tam... świeża roku. no to jak to, jak, jak, jak nie mogę, no bo to jednak jest, wiadomo, tych nowych podcastów jest trochę mniej, a tutaj już można było powiedzieć, że jest pełna konkurencja i no, tak naprawdę te podcasty, które są ponad nami, mają dużo więcej słuchaczy, więc to, że i tak jesteśmy w finale, to jest dla nas super. To znaczy... Dokładnie. M, ja powiem tak, że rozmawiałem... Andrzej kiedyś, Famielec, do mnie zagadał. Napisał mi listę nowych polskich podcastów, które okazały się w zeszłym roku. I to prawie było prawie 50 albo lekko ponad 50. Więc naprawdę... M, no to jest sporo. Więc sporo tego towaru. Więc mhm. gdzieś tam naprawdę komuś musieliście y, zejść za skórę, że, że... Zagłosował nawet. Bo tych podcastów, jak widzicie, growych, Forum Gadka, Fantasmagieria, Magadka, akurat jest y, o, o komputerach y, moich, mhm. czyli Macintoshowych, a ale, ale widzicie, że tego jest troszeczkę, więc w takim niszowym temacie, który, który, który, którym są właśnie gry, ktoś was zauważył, naprawdę bardzo się to chwali. i Myślę właśnie, że waszym dużym plusem jest to, co powiedziałem, czyli macie dobrą gadkę, fajnie was się słucha i, i nawet jeśli te tematy nie dla wszystkich są zrozumiałe, to, to takie radosne pieprzenie, jak to kiedyś mówił Gadaj. Dokładnie. Więc tak to wygląda. Tak, tak mi się też wydaje. Znaczy, wiesz co? No to, są, to są fajne, fajnie, że jesteśmy w, tych, w, tych, w tej śmietanie, można powiedzieć, tej podcasterskiej. To jest bardzo fajne. Tutaj jakby wcześniej się za, zadziała też, też Epa i, i wyniki z Epy też są takie dla nas bardzo miłe i zaskakujące, więc Myślę, że no, w tym roku naprawdę zebraliśmy fajny, fajny taki, taki pakiet, pakiet nagród. Wydaje mi się, że właśnie super, super nam się to udało. Właśnie wróćmy do Epy. Epa, czyli European Podcast Awards. Ja mówiąc że nigdy się tam nie promowałem, nigdy, nigdy się tam nie udzielałem jako podcast. Tak wyszło, że w zeszłym roku i w tym roku jakoś byłem, byłem jurorem i w zeszłym roku goda i zgarnął wszystko. A w tym roku... Um, Mówiąc szczerze, nawet nie do końca wiedziałem, kto co wygrał, bo tak jakoś się tam zdarzyło. Zatem może powiecie, jak to wszystko, kto wygrał, kto przegrał, jak to u Was było i, i, i czy EPA jest lepsza niż nasza ankieta, czy EPA jest bardziej opiniotwórcza, czy... czy... Jaka jest różnica pomiędzy tym, według was, między tymi naszymi ankietami? Największa różnica jest taka, że to bierze wszystkie europejskie podcasty, więc samo to już powoduje, że ciężko interpretować wyniki, no bo e, powiedzmy sobie szczerze, chyba nikt nie operuje tyloma językami na raz, żeby sobie posłuchać na przykład całą dwudziestkę i porównać. Można, nie wiem, patrzeć na jakość, na styl nagrywania, ale to jest przewaga waszego tutaj, nie podlizując się, że mamy polskie podcasty możemy to jakoś porównać, chociaż też mamy tam jest ciężko, no bo ten, ten e, bardzo duża ilość tematów poruszanych w różnych podcastach, to też jest, jest bardzo duża. Ale no, European Podcast Award ma swoje plusy, ma swoje minusy. No, my bardziej to potraktowaliśmy jako e, jakiś taki e, sposób na, na promocję, też na, na zweryfikowanie tego e, aktywizacji naszej społeczności, więc było to też dla nas taki, taki wyróżnik, czy... Hmm, czy uda nam się coś w tym osiągnąć, i na to postawiliśmy, no i jesteśmy w sumie zadowoleni z tego, mimo że są playlisty, tam jakieś wady mar. Dokładnie. Mi się wydaje, że EPA, EPA może nie tyle jakby służy tutaj, żeby się specjalnie szczycić nagrodą. Nam bardziej zależało na to, że to był początek tego projektu i ten podcast wzrodził się w połowie jakby roku 2012. Nam chodziło o to, żeby wyjść troszeczkę dalej, żeby pokazać, że Polska też nagrywa, że powstają fajne rzeczy, że można być regularnym, że można tworzyć z zaangażowaniem. I chciał, chcieliśmy jakby też za pomocą tej epy też jakby wypromować się, pokazać, żeby gdzieś może w jakiś sposób też wyjść i zaistnieć. I myślę, że jeżeli chodzi o, o ilość podcastów, no to na tle innych, innych tam państw wypadamy dosyć bladej tak ten podcasting w Polsce. No nie wiem, albo liczba zgłoszeń była na tyle mała, albo może niedoinformowani byli podcasterzy, o, albo może też nie chcieli, bo tak jak powiadał się Pichąt na temat Epy, no to może być jakby chęć udziału w Epie, chyba jest tak różnie z tymi i ludzie do tego różnie podchodzą. W każdym razie no, nam w kategoriach personality udało się zająć drugie miejsce zaraz za podcastem bez nazwy, więc zgarniając maksymalną liczbę punktów 125, jeżeli chodzi o głosowanie internetowe, więc to, to w jakiś sposób też obrazuje, że, że ta nasza praca w jakiś sposób jest jakby lubiana i zauważalna, więc to jest dla nas też duże wyróżnienie, a w europejskiej grupie, w top 20 w Europie, w personality zajęliśmy 18 miejsce, Zaraz za podcastem bez nazwy, który był na 17, więc myślę, że to też nie jest źle i myślę, że to też pokazuje na to, że, że, że, że można jednak coś zrobić i, i no, w jakiś sposób gdzieś tam pójść, pokazać się i w jakiś sposób zajść, chociaż do tej top 20. No, dla nas to są naprawdę duże wyróżnienia za, po tak krótkim okresie nagrywania. To są dla nas naprawdę ważne rzeczy. Tak, tak. Ja o tym rozmawiałem z naszym ekspertem, czyli z Pepe na samym początku, że, że mm, tak nie chcę tutaj psuć wszystkiego, ale jakby większość nagród w tym roku zgarnęła kontestacja jako Ogół, czyli, czyli, czyli ludzie związani z konsystacją i troszeczkę tak wychodzi, że, że ci, którzy mają jakby największy, z angielskiego powiem, feedback i też słuchalność, to oni jakby generują największą ilość głosów, ale na przykład podcasty takie, no nie chcę tutaj pokazywać na siebie albo, albo na Macieja Skware, ale na takie podcasty skromne, autorskie, to czasami pomimo tego, że to są bardzo dobre podcasty, bardzo zasłużone dla polskiego podcastingu, który już ma, już ma, wiadomo, ponad 9 lat, to one gdzieś tam znikają, czyli, czyli ludzie słuchają tych podcastów, no ale jednak ilość robi różnicę i, i, czasem, i czasem właśnie e, podcasty typu Agent Tomasz albo, albo, albo inne kon, kon, kontestacyjne podcasty wygrywają wszystko ze względu na to, że mają po prostu bardzo, bardzo dużą słuchalność i są takie po prostu zgrupowane w jedną, w jedną, w jakąś tam ogromną sieć albo serwis, więc, więc czasami mówię, że Dokładnie. w jedności siła, ale czasami wiadomo, jak z tym naszym podcastingiem jest, jesteście do od dość niedawna, to możecie tam nie wszystko, nie wszystko wiedzieć, co, co w sumie jest na plus, ale no niestety czasami nie, nie udaje nam się zgadać, nie udaje nam się wszystkiego połączyć, tak jak już byśmy chcieli i czasami, jeśli chodzi właśnie o takie nagrody, różne inne społecznościowe rzeczy, czasami przegrywamy z takimi ludźmi, którzy, którzy albo organizacjami, serwisami, które, które coś robią większego. No ale jak już wspomnieliśmy, robimy naszym um, Republic Podcast. Mamy tutaj pięć fajnych serwisów. Myślę, że, że dzięki wam to też gdzieś tam jest wspierane, więc, więc myślę, że powoli małymi kroczkami w tym naszym niekomercyjnym podcastowym świecie będziemy sobie wydłubywać e, w drogę do ku lepszemu jutru. Więc tak, Najważniejsze, żeby stawiać na współpracę, a nie, nie stawiać na jakieś rywalizacje, bo właśnie takie inicjatywy są potrzebne, że więcej współpracy, a mniej jakieś takie nie wiem, dogryzanie, rywalizacji czy, tak. czy szukania podjęć u innych, dlatego że no, jeśli ogólnie nasza siła podcastingu polskiego ma się zwiększyć, no to musimy wspólnymi siłami jakoś to wszystko ogarnąć razem. No, a dlatego my promujemy, wspieramy, pomagamy też takim, którzy zaczynają, Dlatego dwóch moich znajomych zaczęło też jakieś, tak swoją, swoją przygodę z podcastingiem. Też staram się w jakiś sposób pomóc, powiedzieć co i jak, jak, od czego zacząć. My nie mamy problemu, żeby gdzieś pochwalić coś, jakąś, jakąś pracę, czyjąś. Ja czuję się jakby częścią takiej dużej, fajnej, ciekawej rodziny i to jest dla mnie naprawdę świetne doświadczenie i, i naprawdę cieszę się, że, że, że tworzę coś takiego i że jestem, w, jestem z tymi ludźmi w jakiś sposób powiązany. To jest naprawdę dla mnie mega wyróżnienie. Tak, jedna wielka nasza rodzina, w naszej ankiecie były też dwa pytania nie do końca związane z danymi podcastami, ale raczej takie społecznościowe Pytania, czyli jaka jest twoja płeć głosujący człowieku i jakim jesteś wieku. Z racji, wnioskuję z racji waszych głosów, jesteście mężczyznami, czyli 90%, no tak. 90 głosujących to byli mężczyźni, tylko 10% to kobiety. I wnioskując z waszych głosów, po raz kolejny mam wrażenie, że jesteście młodymi ludźmi, czyli mieliśmy tutaj 7 pozycji, czyli pierwsza pozycja było 17 lat i mniej, tutaj tylko 5% głosujących wiek od 18 do 24 lat, tutaj mieliśmy 36% głosujących. Wiek od 25 do 34 tutaj mieliśmy największy odsetek, czyli 42%. No i potem było 35-44, czyli 15% i od 45 do 65 tutaj w zasadzie były ledwo 2%, więc widzicie, że ludzie powyżej 45 lat w zasadzie podcastem się już nie zajmują. E, największa grupa to Dokładnie. jest właśnie 25-34, więc e, ja bym tak wam dał 22-24 lata, więc byście się gdzieś zmieścili właśnie e, w, te, w te granice. No ja już, ja już jestem po 30 A, trochę więc, także. ja że masz człowieku młody. Więc ten radio tak. oszukuje, radio to teat wyobraźni. Mikrofon przekłamuje, a, no dokładnie. Tak, tak, ja też mam nastawiony tak, żeby miał około 30, a nie po 40. Żeby dziewczyny to tak, To już trzeba być doświadczonym podcasterem, też wiadomo jak ustawić tak, tak, mikrofon. Tak, tak, żeby... tak, dziewczyny potem piszą listy, że chciałyby się spotkać, a potem na spotkaniu jest <laughs> rozczarowanie, nie? Więc no tak Dobra chłopaki, nie, nie, nie będę wam za dużo czasu zabierał. Dziękuję za to, że jesteście z naszą stacją, pod stacją, pod sferą, megafonami i wszystkimi innymi rzeczami. Bardzo dziękuję wam, że braliście udział w naszej ankiecie. Dziękuję wam za to, że po prostu robicie dobrą robotę. No i gratulacje za trzecie miejsce w świeżaku roku. Um, no i co tam by jeszcze było? Aha, dziewiąte miejsce w ogólnej nagrodzie takiej to jest to, bo to mówię, lepiej gdzieś się wybić, lepiej coś fajnego, coś fajnego sobą reprezentować i, i To nie jest nasze ostatnie słowo. To się cieszy, bo na pewno będziecie w czwórkę. Będziemy będziemy będziemy starać się robić lepiej i trafiać y, szerzej. Także myślę, że tutaj już można powiedzieć, że dziękujemy za, za, za nagrody, za, za głosy, więc to naprawdę są dla nas miłe, miłe takie słowa i miłe takie elementy tak. w tej naszej przygodzie z podcastingiem, które powodują, że nam się, nam się jeszcze bardziej chce. Dobrze, za tą reklamę to skasuję was tam. Y, y, no, <śmiech> będzie bonusik, spokojnie. W każdym razie Dobra. po programie wyślemy specjalne listy, numery, kont i rachunki oraz takie banerki, żebyście mogli sobie na stronę gdzieś tam ładnie wlepić wszystko. Więc jeszcze raz pozdrawiam Gdynię, Warszawę oraz inne miasta, z których wasi drodzy prowadzący są. Zatem dziękuję i cóż, lecimy dalej. Z, dziękuję. Lecimy Dziękujemy dalej z również. Będziemy dzwonić do następnych, a przed chwilą rozmawialiśmy z, z połową podcastu, czyli Świeżak Roku, numer 3, czyli bardzo miły, yy, bardzo miły kwartecik, jak już wspomniałem, tylko w połowie, czyli Dawid, Baron i Robert Fijakowski. To wszystko i przerwa na reklamę. Lecimy, muszę wypić jakąś herbatkę i to tyle. Do usłyszenia. Mega Polneko. Bez presji. O podcastingu, o podcasterach. O Zapraszamy do reklamy.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 Celuloid. Nawijamy na filmy. Dzisiaj będziemy mieli specjalną niespecjalną... Tu Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie tylko dla Orłów. Kategoria to jest to. Rozmawialiśmy przed chwilą z chłopakami z podcastu, którzy, którym udało się w zasadzie wejść do tej kategorii tak prawie, prawie, ym, jakby to się z poznańskiego mówiła, z cicha pęk, czyli zajęli, zajęli dziewiąte miejsce zaraz przed, zaraz przed subiektywnym podcastem sportowym. Mówiąc szczerze osobiście, ja myślałem, że podcast sportowy będzie miał więcej, więcej głosów, no bo bardzo dużo ludzi słucha ten podcast, no ale ludzie głosują, ludzie rządzą, głosy się zlicza. No i tak wyszło, że na dziesiątym subiektywny podcast sportowy, na dziewiątym pod podcast, na ósmym forum gadka, na siódmym fantasmagieria, na szóstym mag gadka, no i dzwonimy brum, brum brum brum do zaprzyjaźnionych już chłopaków z masy kultury, czyli czyli znowu Szymon, znowu Michał, serdecznie witam was chłopaki ponownie po raz czwarty. Prawie tak jak agent Tomasz nie chcę tutaj już wszystkiego mówić chłopaki z Garchon na liście po prawie wszystko w tym roku na piątym miejscu masa kultury czyli to jest to to się ludziom podoba. No, ekstra. ekstra. Tylko okupujemy środki tabeli. No, z oprócz jednej środki. kategorii. Ale to wiesz, to dlatego, że dopiero, dopiero rozgrzewka. Ojej, to, to, bojej, to, ja, tak, to dokładnie. ja się boję i, i, i staruchy muszą się bać, bo naprawdę ja zawsze mówiłem, że oddałbym pół swojego serca i, i, i parę lat swojego podcastowania za, za to, żeby się pojawiły nowe, nowe, fajne polskie podcasty. No i cóż, nie to że się pojawiły, to jeszcze na jakimś tam siódmym miejscu się gdzieś tam znalazłem. Nikt tego nie, nie będzie w ogóle pamiętał, więc, więc chłopaki, to jest to, czyli Taka, jakby można powiedzieć, nagroda ogólna, czyli za to, że byliście fajni, mili, sympatyczni, rozpoznawalni i, i po prostu byliście sobą w 2012 roku, czyli piąte miejsce, ale myślę, że warte jest to zauważenia, że jesteście w tej dziesiątce dla mnie to jest ważne. Słuchaj, mi się to strasznie podoba taki układ, bo dałeś już nam jedną nagrodę za pierwsze miejsce, tak? I to w takiej kategorii, w której już nie będziemy mogli powalczyć. Tak, tylko raz. Także za rok mamy. Mam, za rok mamy o co się starać, tak? Jesz jeszcze bardziej, bo tak. tam, sportowa rywalizacja trzeba iść do przodu tylko. Nie, nie można się cofać. Także mamy dobre, dobre, dobrą pozycję do ataku <grych> za, w nagrodach za 2013. rok. Tak, mocne tyły macie korzenie. Poza, poza tym. Mów, Szymon. Poza tym w głosowaniu wypadło tak, jak wypadło też po części, dlatego że najbardziej wypasione odcinki yy, i świetnie zmontowane, i dobrze zaplanowane, i ze znakomitymi tymi gośćmi wypadły całkiem niedawno. Yy, I to jest raczej tylko preludium tego, czego możecie się spodziewać w 2013 roku, bo tutaj plany mamy dosyć duże, mimo że będzie sporo zmian też w naszych życiach prywatnych, szczególnie Michała. Więc yy, no, będzie się dużo działo. Ja myślę, że w przyszłym roku już nie będziemy najlepszym podcastem debiutującym, tylko najlepszym podcastem powracającym. Myślę, że, myślę, że w przyszłym roku będzie <tak> tak. troszeczkę inaczej. Ta ankieta jest zmontowana co rok. Co rok jest troszeczkę inaczej, ale zaraz, zaraz o tym porozmawiamy. W każdym razie w każdym razie, mówię, za rok na pewno będziecie mieli szansę wygrać prawie wszystko, oprócz Świeżaka, więc, więc to Wam życzę. A teraz chciałbym się spytać, bo ostatnio słuchałem odcinka Pichonta, nie wiem czy jesteście na bieżąco, który mocno krytykował wszelkiego typu ankiety, wszelkiego typu takie nasze zabieżone i nawet doszedł do wniosku, że jeśli ktoś ma brać w ankiecie, to trzeba się go spytać, czy, czy w takiej ankiecie może, można go zawrzeć. Więc, więc to jest dla mnie takie totalne ekstremum. Aha. Ale chciałbym się spytać, jesteście w tym podcastingu dość, dość długo, pomimo tego, że z masą kultury... Jak, jak, jak słyszycie wszyscy, drodzy nasi słuchacze, jesteście od, od, od, od roku. Chciałem się zapytać, czy nie dlatego, że wygraliście, albo byliście w czubie. Czy takie ankiety są potrzebne? Czy w ogóle takie współzawodnictwo, współzawodnictwo ale na takiej przyjaznej atmosferze, na, ple, na przyjaznej platformie, czy to jest potrzebne? Takie właśnie coś, bo to może generować niesnacki, że ty zdobyłeś, a ty nie zdobyłeś. Ty jesteś do dupy, a ty jesteś, kurde, super. Myślicie, że, że czy to ma sens? No się tak. Z jednej strony no wiadomo, jest to jakiś tam konkurs popularności i tego, kto się gdzie ogłosi, ilu ma słuchaczy, no bo nie mamy co kryć, tak? No, jest, jest to głosowanie, gdzie, gdzie ludzie głosują, a nie jest tak łatwo, jak to w chłopakach nie płaczą, żeby silno ręki znalazł tych ludzi, co decydują i porozmawiał z nimi po swojemu. Także głosują ludzie, nie wiadomo nigdy jak to się skończy, natomiast takie głosowanie są jak najbardziej potrzebne. Nie jest to jakaś chyba rywalizacja na noże, przynajmniej ja tak tego nie odbieram, zwłaszcza, że w podstrefie, no, w całej tej sferze pod, podcastowej nie ma na razie jakichś pieniędzy, to, to nie jest rywalizacja o pieniądze, to jest rywalizacja pasjonatów, którzy robią coś, co lubią, dlatego, że to lubią robić. Także jest to tylko fajna zabawa, no a jak najbardziej są, moim zdaniem, takie ankiety, takie nagrody, takie głosowania potrzebne, właśnie dlatego, że pozwala popularyzować te podcasty. Ja z twojego do głosowania dowiedziałem się o wielu podcastach w Polsce, które gdzieś tam istnieją, których nie zawsze wcześniej słuchałem. Teraz na przykład, które były nominowane w różnych kategoriach, tak? Sięgnąłem po to, zacząłem słuchać. No i po prostu mogę tylko podziękować, że, że dopiero. Że, że, no, szkoda, że tak późno, ale fajnie, że na nie trafiłem. Także uważam, że jest to potrzebne, bo jest to jakieś miejsce, gdzie się wszyscy razem spotykamy, do którego wszyscy podcasterzy, czy większość, linkuje. No i tyle, no, fajnie, fajnie coś wygrywać oczywiście, ale też fajnie brać w tym udział, fajnie się tutaj bawić i, i fajnie, że te podcasty wszystkie popularyzujemy, no bo nie ukrywajmy tego, podcast w Polsce jest niszowy, to nie jest, to nie jest żaden mainstream, także fajnie cokolwiek robić, żeby więcej ludzi o nas usłyszało i żebyśmy sobie mogli dalej razem działać i się wspomagać. Zresztą już tak na zakończenie długiego monologu, ja dodam, że tak to słucham masę kultury, to wie, że my jesteśmy bardzo gościnnym podcastem, również dla innych podcasterów i raczej rzadko odbieramy to w kategoriach konkurencji tak naprawdę. No, dla nas to jest głównie zabawa. Tak, Szymon, czy ty, jest, czy ty także jesteś kulturalny i bezkonkurencyjny? Absolutnie tak. bezkonkurencyjny to już w ogóle na pewno, ale w każdym znaczeniu tego słowa. Ale nie, nie, zgadzam się absolutnie z Michałem, że, że jeśli się o czymś nie mówi, to skąd mamy o, czym, o tym wiedzieć? Tak? Dodam jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze to, że w Polsce jest wielu dziennikarzy, wielu twórców treści internetowej, nie tylko internetowej, ma taki problem, że tak strasznie boją się o wejście innych ludzi w swoje poletko na swoje poletko i zabrania im tych plajków, tych, tych, tych, tych, tych, tych wejść, tych ostron i tak dalej, że właśnie na przykład, że bardzo mało dużych mediów między sobą linkuje treści, pokazuje jakieś artykuły w innych, w innych miejscach. Teraz się robią blogerzy, teraz robią właśnie vlogerzy, podcasterzy i tak dalej. Chociaż oni też czasem się zamykają w swoich małych, małych mekkach. Trzeba to robić, trzeba się chwalić dobrymi treściami w Polsce i nawet jeśli ktoś robi coś takiego jak, jak ty, to musisz się, się tym chwalić. My czasem robimy jakieś odcinki o filmach, ale no, jeśli małe filmidło idło taki fajny odcinek o jakimś filmie albo no, na przykład wiem, Radio SK zrobi rewelacyjny, film o, re, rewelacyjny odcinek o jakimś horrorze, no to dlaczego mamy ich nie podlinkować i, i nie reklamować? No, wszyscy jest. na tym skorzystają, a szczególnie słuchacze, którzy dowiedzą się o nowej treści. A do, samego, do samych głosowań i konkursów pytasz, czy to jest potrzebne? Oczywiście, że jest potrzebne, zgadzam się z Michałem. I dodam tylko jeszcze tylko jedną rzecz, że istotna też jest konstrukcja tego wszystkiego, bo jest wiele, jest wiele konkursów w Polsce na na przykład, na na przykład blogi roku tego typu rzeczy, one tam czasem mechanizmy opierające się na, na lajkach z Facebooka albo kliknięciach znajomych nie są do końca udane. U was na szczęście głosować można było tylko jeden raz, jeśli dobrze pamiętam. I to nie dość, że jest fajna zabawa, to jest jeszcze dosyć też miarodajne, więc win-win no jak mówią Amerykanie, nic tutaj nie tracimy. No, ja sprostuję tylko to, co powiedzieliście, ankieta nie jest moja, to ankieta w zasadzie jest Tomka, który, który to przejął po mnie, bo ja, że tak powiem dawno, dawno temu z Przemkiem paniukiem zacząłem, pozdrawiam go tutaj bardzo, e, odwiedzał mnie zresztą w moim zakładzie zamkniętym, gdzie byłem dziękuję mu za żel do nadgastków. Chciałem powiedzieć, nasz serwis, czyli Republic Podcast i sobie tak właśnie wymyśliliśmy, że wciągniemy w to Tomka, który, który, który robił od paru lat ankiety i myślę, że to też taki, może tego tutaj nie ma w ankiecie, ale, ale byśmy tak może nieskromnie chcieli dać nagrodę sobie, że, że jakoś coś nowego robimy, że jest taka może konkurencja niekonkurencyjna dla podcastofonu, dla chłopaków z tamtej strony, więc więc my mamy ankietę, oni nie więc jesteśmy na górze i, i tu byśmy chcieli sobie też troszeczkę i wam podziękować za to, że, że, że nas wspieracie mimo wszystko gdzieś tam zawsze, zawsze gdzieś tam się wymieniamy słowami różnymi wymienkami, ale też właśnie to co mówiłeś Szymon, że, że warto jest warto się wspierać, warto, warto się chwalić przede wszystkim tym co robimy bo, bo tak jak mówiłeś też podcast jest niczowy i, i ankieta jest może takim jedynym czasem podziękowaniem bo ludzie czasem nie piszą komentarzy jest jedynym takim podziękowaniem za to, co robiliśmy w całym roku. A tutaj mieć drugie, czy pierwsze, czwarte miejsce... Jest miło, ale wygrać na przykład świeżaka roku to jest naprawdę wielka, wielka wielka przyjemność, więc ja wam dziękuję za to, że braliście udział w dzisiejszej mojej gadce i dziękuję, że braliście udział w ankiecie. No i cóż, dziękuję wam, że jesteście. No i życzę Wam wszystkiego dobrego pod warunkiem, że pod warunkiem, że będziecie trzymać taki sam poziom jak w zeszłym roku. No się, to tak jak mówiłem wcześniej, my to poziom będziemy tylko wyższy trzymać. Nie? Naprawdę to jest coś niesamowitego. Teraz może wyjdzie na to, że ja się tak przechwalam, ale. Ja co jakiś czas słucham tych naszych starszych mm. odcinków i widać taką różnicę między odcinkami z przedziału 1-10, potem 10-20, 20-30 i tego po 30 co się dzieje. Ale różnicę techniczną czy różnicę merytoryczną? We wszystkim, techniczną, merytoryczną, w języku, w montażu, w jakości nagrania, naprawdę no, cały czas coś zmieniamy. Cały czas coś inaczej się układa. Jeżeli ktoś posłucha tych nowych odcinków, chociażby 36, gdzie już jakoś tam na taką formułę ekspres naszą udało się ułożyć, no gości, jakich mamy w jakiej skali w tym roku, tak, szefa CD Projekt Red, już był u nas wcześniej. Tomek Bagiński. Wcześniej był u nas Tomek Bagiński, który mówił bardzo ciekawe rzeczy, o których nigdzie wcześniej nie było wiadomo tak naprawdę. W następnym miesiącu prawdopodobnie będzie w końcu ktoś z literatury, bo tak ostatnio gdzieś te media elektroniczne, teraz chcemy odzyskać trochę równowagi i prawdopodobnie w kwietniu usłyszycie u nas dosyć znanego pisarza polskiego, jak nic nie zawiedzie. Także no, ja jestem pełen optymizmu i mam nadzieję, że, że, że, że, że ciągle będzie tak i to się nie zatrzyma, że jak zawsze będę patrzył te 10-15 odcinków w tył, to będę tylko myślał, że kurczę, jak wtedy słabo nagrywaliśmy, a jak dzisiaj już jest fajnie. Natomiast Tobie też jeszcze trzeba dać nagrodę specjalną tak? od, masy, od Masy Kultury za organizowanie całej tej akcji, za cały katalog podcastów, bo też nie uważam, że jest... Katalog jest Rafała? No, no ważne. dobrze. Wasz. Rafała Toborka. No ale, ale robimy Republiki, to w grupie. Tak? No, można, można na, na Twoje no, tak. ręce, tak, dla całej Republiki nagrodę, no bo też nie uważam, że w Polsce jest tylko miejsce na jeden słuszny przegląd podcastowy. Fajnie, jak tego jest trochę więcej i tyle, tak? No robimy coś innego. Robimy, robimy taka dywersyfikacja tematu troszeczkę inna czyli podcastofon jest y, długim przeglądem. Chłopaki robią 2-3 godziny. My, my mamy taką ideę, że robimy szybkie 20-minutowe przeglądy co tydzień i raz w miesiącu jest megafon ekstra, czyli możemy sobie pogadać tak, jak właśnie teraz y, to robimy. I cóż, y, chłopaki, dziękuję wam, bo trochę zdominujecie nam tą dzisiejszą audycję. Bardzo, to zdo dobrze, my zdominować. My my tak mamy, to dobrze, tak? zdominować powinien agent Michał, Michał, strategia taka jak wtedy... W, Witamy, w, to tak. Witamy w masie kultury audycji, w której się kulturą co wywiśle rażenia. Dzisiaj rozdamy nagrody podcastowe. Tak, tak, tak. To już, to już od dzisiaj możecie mówić. To cześć dzisiaj... już dzwonimy dalej. Tak, od dzisiaj możecie, od, od dzisiaj możecie mówić, że jesteście najlepszym świeżakiem roku. Ja wyślę nagrody pocztą, ładne ikonki na waszą stronę. Zobaczę, jakie tam macie wymiary, ładny banerek i będziecie mogli się chwalić, że... że... Się Myślę, jeszcze, jeszcze waszego banerka nigdzie nie mamy, także musimy też gdzieś wkleić, tak? To, się, to się zrobi, wszystko się zrobi. Tylko podam wam numer konta i ten, i jak przelejecie już... Pieniążki to wszystko wam tam ładnie ten wyślemy. A to, to jeszcze ciebie spytam, jak jeszcze już tak dominujemy podcast, jaki się nas, nasz rebranding strony podoba. Bardzo czysty, ładny, sympatyczny. Ja w ogóle jestem taki troszeczkę bardzo, bardzo, jakby to po, można powiedzieć w grafice, staram się czym starszy jestem, tym jestem bardziej oszczędny i bardzo mi się, bardzo mi się to wszystko tam parę, parę rzeczy bym pozmieniał ale, ale jest, jest bardzo ten, jest bardzo lepiej o, tak bym powiedział o tą stronę ale, ale bomba jest na wypasie powiedz, tak nie? tak, bomba na wypasie, tak też bym wiele rzeczy zmienił, tylko i jeszcze na koniec ja, tylko tego nie wycina jak będziesz musiał i tak nas pociąć, bo mhm. tak już dominujemy jak mówiłeś. Ja muszę serdecznie podziękować w tym miejscu mojemu serdecznemu przyjacielowi Piotrkowi Bąkowi, bez którego to ja nie wiem czy w ogóle udałoby nam się kiedykolwiek technicznie ogarnąć i stronę i sam iTunes, z którym jeszcze cały czas walczymy niestety. Także wielkie podziękowanie dla Piotra Bąka, który cały czas gdzieś mi tam świadczy asystę techniczną i jest taką, tak, taką cichą osobistością masy kultury, która gdzieś nam to wszystko pozwala utrzymać, żeby cały czas działało. No i też wielkie podziękowania dziękowania dla Otisa, który przygotował nam nową szatę graficzną poniekąd. On, on narysował tą bombę, mu też zawdzięczamy nowe tło. A dlaczego bomba, bomba właśnie? Dlaczego, taka, dlaczego taki ten, jak to się nazywa, ta bomba to leciana na Hiroshima, Little Boy, a druga była, nie pamiętam jak to tak. Bo jest... jesteśmy podcastem o masowej sile rażenia. Aha, no, kultura o masowej sile rażenia. I teraz tak. mamy bombę po prostu, jak ktoś nie chce do nas przyjść, tak, jakiś gość, no to zrzucamy na niego bombę i tyle. No tak, tak. A poza, a poza tym nawet jak ktoś przychodzi, to wiesz, my co tydzień zrzucamy bombę, która eksploduje i zaś jest coraz większy, bo my udoskonalamy tą technologię, ona ma coraz więcej megaton. Dobrze, chłopaki, wycinam was, wy, wyłączam was, bo po prostu gadamy i gadamy, a czas jeszcze <śmiech> na tych, co mieli pierwsze, drugie, trzecie, trzecie czwarte miejsca czasami i dość. Już tej masy kultury, za dużo tej kultury. Jeszcze raz dziękuję Wam za to, że byliście. Dziękuję Wam za to, że zdominowaliście prawie całą ankietę. No i cóż, spotykamy się w 2013, nie, 2014 roku, podsumować wyniki w 2013 roku, więc zobaczymy, co z tego będzie. I tak jak mówiłem, życzę Wam wszystkiego dobrego, ale żeby Was było trochę mniej, bo czas też na innych. Dzięki, dzięki, no, bardzo. możemy obiecać. No. Dzięki bardzo i słuchajcie nas koniecznie 1 kwietnia, bo odpalamy prawdziwą bombę 1 kwietnia. Yy... To będzie coś niespotykanego. Tak, megafon już wróci. Cześć. 1 kwietnia prawdopodobnie już wróci na stałe. Chłopaki się wszystkie wychorują, wyzdrowieją, więc my też mówimy z tego co wiem tutaj. Wyniki są coraz lepsze, więc, więc tak to bywa. No i cóż, jeszcze raz dziękuję i lecimy teraz w kategorii to jest to na małe reklamy i wracamy już na miejsce czwarte, trzecie, drugie i pierwsze. <śleski> Do reklamy. Nie, tego to ja nie przeczytam, tego na koniec coś tam, to jest nie do przeczytania, to trzeba być Ireną Kwiatkowską, to tragedia jest w ogóle. Halo, halo, jeszcze Jesz raz czekaj. Halo, halo, halo, halo. halo tutaj, tutaj ptasie, ptasie Radio w Brzozowym Gaju, nadajemy no, audycję jest z Ptasiego, ptasiego Kraju. Kranie. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Tu Megafon. Trochę inne radio. Przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja. towarzyszu ja 07, oficer milicji z Komendy Stołecznej. Macie połączenie? Możecie odebrać. Znajdź nas na stronie. Megafon.pl O czym jest masa krytyczna? O piosenkach. Zaśpiewaj mnie gdzieś wesoło. Niech się od nas odbiera. Aaa, no właśnie. I ucięło mi kawałek. Ciąg dalszy tej piosenki tylko w podcaście Masa Krytyczna. <grychy> <grychy> <grychy> <grychy> www masa krytyczna, masa krytyczna, masa krytyczna. Pozytywne naciszę. Audycja Borysa Kozielskiego. Kania, muzyka, książka, podróże dalekie i bliskie. Serdecznie zapraszam. Pozytywnezacisze.pl Żegnamy reklamy. Kategoria pierwsza to jest to. Przed chwilą rozmawialiśmy z chłopakami z masy kultury. To piąte miejsce. Czwarte miejsce małe filmidło. Trzecie miejsce nadgryzieni. Tutaj próbowałem się połączyć z Wojtkiem Pietrusiewiczyłem, ale coś nam nie wyszło. No i na drugim miejscu, na drugim miejscu, szczęść Boże, łączymy się młodej parze, młodej parze tak? Już słyszeliście, do kogo się połączyliśmy. Już się połączyłeś. Wszechmogący wielki nie e, będzie dzisiaj wygłaszał Martin, czyli drugie miejsce odwyk. Drugie miejsce odwyk. Najlepszy prawie projekt 2012 roku. Szczęść Boże, Martinie, witam bardzo, cię serdecznie. Bardzo. Niech Ci ziemia tak. lekką będzie, czyli. Czyli gratulacje, drugie miejsce. Powiedz, jak bardzo się cieszysz z tej nagrody i, i czym dla Ciebie jest ta Witam nagraja. Was ciule i chciałem powiedzieć, że cieszę się niewymownie z tej nagrody, tym bardziej, że ja za nią nie płacę właśnie i to się, cieszy mnie. Tak, Więc odwyk ma drugie miejsce? Naprawdę? Tak, drugie miejsce, bo jeszcze jest pierwsze, ale na razie yeah. oczywiście nie wiesz, kto ma pierwsze miejsce, więc. Kto ma? Więc powiedz mi, powiedz mi, tego Nie mogę na razie dlaczego? powiedzieć. Dlaczego. Powie... No, bo nie, cicho, za chwilę Widzisz, nie i, o, do tego to jest właśnie coś, o czym gadam w odwyku. Ty, ty masz takie dogmaty jakieś, nie mogę. I ja pytam, a dlaczego? I na tym polega właśnie odwyk, że ja tam pytam a dlaczego? A dlaczego? A, dlaczego? No i... A dlaczego powstał odwyk, drogi Martinie? Chciałbym. Pewnie wszyscy znają, albo dużo ludzi zna odwyk. Dlaczego powstał odwyk i dlaczego przez picie? Bo, Bo takie mi się. Na, jak masę krytyczną prowadziłem dawno temu, pierwszy mój projekt związany z mikrofonem, to. i fajny, nie? Był jakoś. Na nagrodę. nagrodę. ja się uczyłem od Bysta tego. Dostała nagrodę? Masa krytyczna? To, to kiedyś dawno. Jak to jeszcze ja tam sklejałem ankiety, to wiesz. Manipulowałem tymi wszystkimi wynikami, tak żebyś ty. Gotał, A zrób nie? taką jeszcze, taki konkurs. Najlepsze, najlepsi przez gredy albo jakieś no to w przyszłym roku będziemy pracować nad tym. Na przykład, Zrobimy jakieś super, super zrób pytania. Zróbmy tak taką katowię. Dziady podcastowe. O, o dobra. Dziady. Albo naj, najwięks, najwię, największe staruchy na przykład, albo takie tam różne. No, no, emerytura podcastowa. Emery tak, emery emeryci, emeryci, emeryci na przykład. Emeryci dekady, bo to już będzie 10 <laughs> lat za rok prawie polskiego podcastingu. Więc, ten, więc, więc, była więc ta... emeryci dekady. Cią... Pozwól, że pociągnę Ci tak. historię. Tak, I ja oddaję Ci głos. I ja hi hi ciągnąc historię, yy, przypomnę, że masa krytyczna była dla ja głównie, właśnie jedynie tam nic nie było sensownego oprócz tego, ale było to fajne, bo to, to chodziło, żeby się pośmiać, nagadać, poligon doświadczalny, mikrofonowy a potem sobie myślę, żeby fajnie było zrobić coś poważniejszego nie, poważniejsze to jest głupie określenie, coś spożytecznego pożytecznego bardziej dla ludzi i, dla ludzi. I myślę sobie, co ja mogę zrobić co ja mogę powiedzieć, żeby pożytek był i wymyśliłem, hej, wiem coś na przykład o Biblii bo se ją czytam od tam 10 lat już i tak sobie myślę, że ekspertem to ja nie jestem, ani teologiem, ani żadnym takim, ale nieważne, bo inni wiedzą jeszcze mniej. No, na przykład wszyscy myślą, że w ogrodzie jeden było jabłko i ta mewa zeżarła to jabłko, a to nieprawda, bo nie było napisane, że jest jabłko. I dlaczego ludzie tylko nie wiedzą, co myślę? No mogę im powiedzieć, nikt im nie powiedział, to ja im powiem. No i wymyśliłem sobie, że zrobię teraz podcast, w którym będę mówił o tym, co Biblia mówi na różne tematy, co ludzie myślą, że... A ludzie myślą, że mówi inaczej, nie? Że takie mity są. Będę demaskować. No i tak zacząłem demaskować i gadać o tym, i tak się trochę przeciągnęło, i gadam już 6 lat. Czyli taka teoria spiskowa, Macierewicz czy te sprawy? Nie, dlaczego? Nie, nie. nie no bo on ciągle wie, coś podejrzewa, wiedza. że coś jest nie tak. A ja nic nie podejrzewam. Nie? Ja wiem, że jest nie tak. No tak, no. Tak, ale nie, nie chodzi o to, że jest nie tak. Chodzi o to, że ludzie strasznie mało wiedzą. Bo nie czytają książek, nie znają, nie znają się na. Znaczy, w posie się niby wszyscy uczyli religii. Ale nikt nie ma bladego pojęcia, czym się różnią baptyści od świadków Jehowy. Jakbyś miał powiedzieć. Wiesz, czy nie? Wiem. Na przykład Jehowi nie dają krwi, na przykład nie pozwalają no, sobie przetaczać wiesz. krwi. No. Ale w co e... wierzą, by było trudniej już pewnie. No może troszeczkę. No musiałbym no, pogrzebać to moim są... rozumku małym i pewnie bym coś wykonceptował. No to, no to widzisz, o to mi chodzi, że ludzie małą no. mają wiedzę i tak sobie wymyśliłem podcast edukacyjny. No. no, ale ja, ja wychodzę z taką teorią czasem, bo ty jest, masz tych projektów dużo. Już rozmawialiśmy w poprzednim wejściu. I tak, ale ty... jeden gość ma więcej. No jeden ma więcej, ale, ale czy to nie jest tak, że, że większość, twoich, większość twoich projektów przyciąga właśnie twoja nietuzinkowa osoba? Bo nawet co? tak jak powiedzieliśmy, nie, nie zawsze ludzie co, wiedzą o, ja czym mówisz, pytania, pytania zawsze o czym mówisz. Nie zawsze ludzie wiedzą o czym mówisz, ale lubią cię słuchać, bo masz fajną nawikę, fajną gadkę i, i jesteś nie, nie bezpretensjonalny. Ale o co chodzi z, z tym zdaniem, jak to szło? Co przyciąga? Twoja osobowość. A, że osobowość moja przyciąga no, ludzi. No. No, I no. głosik i, i to, że masz fajną nawikę. No, no że ja nieważne wiem, o czym przyciągam. gadasz, to ludzie i tak Cię słuchają. A było w tym konkursie pytanie, co przyciąga Cię do tego projektu. Było? Nie, ale kiedyś był taki, tak. w dawnych czasach, jak ja jeszcze robiłem ankiety, był głos. Kto ma najbardziej słowiczy głos, to chyba tam Gosia Samosia wygrała. i o... Może też tam byłeś, ale Ty... to już nie pamiętam dawno temu. Nie, więc. ja nie mam słowiczego głosu, właśnie hmm. dlatego ja nie wiem, dlaczego przyciąga ludzi no właśnie, moja no gadka, właśnie, no właśnie, no właśnie. Hej, Ale kiedyś zrobiłem taki eksperyment, że puściłem sobie swoje nagranie, właśnie tak niedawno, i zacząłem słuchać, jak gadam. I tak się sam wciągłem, że, że mi coś zaświtało w głowie, że hej, ja już trochę rozumiem tych ludzi, że przez godzinę siedzą i słuchają, bo, bo ja mam jakiś sposób mówienia. Tak, tak mi się wydawało wtedy. Może, może wybiłem za dużo po prostu, ale miałem takie wrażenie, że, że jak ja gadam, to się czeka, co ja powiem w na następnej sekundzie, bo nie wiadomo, bo to jest takie dziwne, nieprzewidywalne i zawsze chcą ludzie, żebym dokończył. Tak na przykład opowiem wam teraz kawał, mówię, nie? I co? I teraz wszyscy czekają, co powiem. I właśnie tym się a to różnią... A zawsze na końcu odcinka mówisz. <laughs> Ale nie o to mi chodzi, tylko mi chodzi o to, żeby mówić tak, żeby człowiek czekał na następne zdanie, słowo, coś następnego. I tym się różnią y, mówcy nudziarscy od nienudziarskich, że nudziarscy nie, nie robią tak właśnie, nie trzymają w napięciu ludzi. A ja zawsze chcę trzymać w napięciu, bo mnie to nudzi, jak, jak się sam nie trzymam w napięciu. Mm -hmm. Bo ja nie lubię, jak jest nudno. No. To może dlatego. Dobrze, Marcinie, zatem zatem skończę twój monolog przedługawy. Drugie miejsce w projekcie roku, Odwyk. Pierwsze miejsce, to zrobimy małą przerwę i za chwilę zadzwonimy do człowieka, który zajęł pierwsze miejsce. Dziękuję ci, Marcinie i... <śmiech> Znowu nie wiem. Żeby Ziemia lekką była i życzę ci ponownych sukcesów w przyszłym roku. Fajnie, cześć i dzięki za głosowanie wszystkim. co głosowali. Do reklamy. O czym jest masa krytyczna? O jajach, jądra z gumy, jądra z gumy, idealnie leżą w dłoni. Na przykład wycięte dłużnikom przez ZUS. Najlepsze na stres jest ściskanie swoich jądler. <grywy> Takich jaj jak u mnie nie ma nigdzie. Podcast masa krytyczna masa krytyczna. Więc uważaj, co robisz, bo dzisiejsze ściśnięcie jądra może być nielegalne jutro. Żegnamy reklamy. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie Wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Przed chwilą rozmawialiśmy z Martinem z Odwyku, który zajął drugie miejsce, ogólną liczbą punktacji. 2 miliardy 853 187 tysięcy kilobajtów głosów. A na pierwszym miejscu dodzwoniliśmy się znowu do człowieka, którego słyszeliśmy w dzisiejszym podcaście dwa razy. Czyli ten, który wygrał w kategorii szapopa, czyli najlepszy odcinek. Ten, który wygrał w kategorii wzorowy podcaster. Tomku, witam, witam cię po raz trzeci i ostatni, bo już nie mamy więcej kategorii. Zgarnąłeś tam Tak, z Zgarnąłeś w tym roku wszystko. Po prostu... Agent Tomasz, to jest to, czyli nagroda ogólna za całokształt, za to, że jesteś tak piękny, sympatyczny, że masz taki fajny głos i dykcję i robisz takie fajne podcasty, czyli wszyscy cię kochają. Pierwsze miejsce w 2012 to jest to, to jest Tomasz, to jest agent Tomasz. Tomek myśli, Tomek myśli. Sprawdza teorie spiskowe i różne inne. Na pewno, na pewno, natychmiast. Stwierdziłeś, wspomniałeś o komentarzach. Ja mam taką audycję, do której bardzo mało jest komentarzy zazwyczaj. Czy na kontestacji, czy na mojej stronie autorskiej, czy w Radiu Wnet, na którym też od dawna publikuję. Zazwyczaj jest jeden komentarz, czasami. I to zazwyczaj jest to komentarz krytyczny, który mówi o tym, że pomyliłem jakąś liczbę z cyfrą, czy anodinę z katodiną, czy coś takiego. Ja to tak to, to wiesz, wiesz, jak to jest. Wiesz, jak to jest, bo ja mam tak samo, ja mam dokładnie tak samo, ale ktoś mi wytłumaczył kiedyś w moim podcaście Nie tylko dla Orów, że te podcasty są tak dobre, tak fantastyczne, tak unikalne, tak, tak się miło, nie że, że po prostu brak słów, że brak słów. I ja bym to w ten sposób wytłumaczył, Tomku. Okay, nie pisze. To, to rozumiem, jest w takim razie czwarta nagroda, jaką dzisiaj mógłbym dostać. O, tak, no i przypomnijmy o tym, że zdobyłeś w zeszłym roku e, nagrodę za świeżaka roku, czyli od dwóch lat garniasz wszystko. No nie Aha. no, świeżak to był debiut, to był za no jakby tak. 2011 rok działalności, teraz podsumowaliśmy 2012, więc chyba <słuch> powinniśmy przyglądać się kategorii świeżaków i debiutantów, jeśli chodzi o tak, następne tak, miesiące. Tak, to było już wcześniej. No cóż, kończymy pomalutku z Tomkiem. Tomku, czego Ci życzyć na kolejny sezon? Czego Ci życzyć na to? Może tematy dziś na pewno nie skończą, bo nasz świat głupieje, nasz świat wariuje i staje się coraz mniej logiczny, więc, więc Ty jesteś mistrzem w wyszukiwaniu różnych dziwnych rzeczy. Zatem osobiście chciałbym się spytać, czy e, tak sobie odpowiem może troszeczkę. Podcast na pewno sprawia Ci przyjemność, ale co byś na przykład w swoim podcastowaniu, w, swoim podcast, w, swoich, w swoich odcinkach ulepszył? Co byś, co byś mógł ewoluować jakby w tą stronę? w Którą stronę byś chciał na przykład coś, coś zmieniać albo nie zmieniać? Jest to szereg rzeczy, o których myślę praktycznie codziennie. Bo ten podcast to powoli zaczę, zaczęła być moja codzienna działalność. Już to jest przynajmniej parę godzin dziennie różnego rodzaju pracy. Z pewnością chciałbym troszeczkę się rozdrobnić. Jeszcze, chociaż może to nie brzmi najlepiej myślę o uruchomieniu kolejnych audycji które pojawiałyby się na przestrzeni tygodnia byłyby to audycje zupełnie inne od podsumowania tygodnia bo to już chyba jest, samo przez się się rozumie, że nie może być Może jakiś kończyk tym... albo na przykład ryzyk no fizyk. ja no się przyznałem w podcaście, że z fizyki parę razy mało nie wyleciałem ze szkoły przez, przez moją średnią ocen. Ale szykuje się niedługo taki podcast comiesięczny, który będę prowadził a propos inwestycji w metale szlachetne. To będzie się nazywać Godzina z Metalami. Ale to będzie też, że tak powiem, niszowa zabawa. Tylko chciałbym mieć jeszcze... jeszcze tu chodzi o metale szlachetne, więc to będzie szlachetnie tam będzie pojechało, że tak powiem. Srebro, złoto, tak, monety, tak, tak. sztabki, takie rzeczy, inwestycje, tego typu sprawy. Tak. To na pewno, przepraszam, że ci przeszkadzam, jak będzie ankieta, to ten podcast będzie miał 666 głosów w przyszłym roku, na przykład jak wyjdzie. Jako świeżak Nie, roku no i wygra. w świeżakim roku niech będzie podcaster, który, który w tym roku zaczyna, który słuchał tych podcastów, o których dzisiaj wspominałeś w audycji z autorami, z którymi rozmawiałeś i niech zainspiruje się tym, co usłyszał i się zdecyduje wreszcie coś nagrać, bo to zazwyczaj tak jest, że wystarczy, na początku słuchacie pięć osób, a potem słuchacie 50 i już chyba, jak już dziesięć odcinków zrobisz, no to chyba możesz startować jako świeżak roku. Tak, będziemy myśleć o ankiecie w przyszłym roku, będą duże zmiany, bo teraz ludzie troszeczkę marudzili, no ale zawsze tak jest z tymi ankietami, ja właśnie pytałem, pytałem wcześniej e, chłopaków właśnie, co z tą ankietą i niektórzy mówią, że to jest niepotrzebne rzecz, że to, Pichon nawet mówił, że to jest y, niefajna rzecz, że wys, wysnuł, wysnuł teorię, że trzeba się pytać ludzi, czy sobie, y, czy się zgadzają, żeby byli uwzględniani w ankiecie, więc, więc są różne, czasami drastyczne zdania. Ale był, miałeś ja tutaj... taką sytuację, że, że ktoś, podcaster jaki rzeczywiście napisał Ci maila, że proszę mnie wykreślić z tej anteny w ogóle, z tej, z tej listy itd.? E, tak, nie. znaczy Mówiąc szczerze, ja nie jestem odpowiedzialny za ankietę technicznie, tylko Tomek, e, tu mm -hmm. trzeba by to mm -hmm. z, e, e, pytanie skierować do Tomka. Ja wiem, że katalogi są różne podcastowe, jest podcastofonowy katalog, jest nasz katalog i tam czasami ludzie sobie nie życzą, żeby chcą być w jednym, a nie chcą być w drugim, więc, więc takie czasami są animozje. Zatem Tomku, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Nie zabieram Ci za dużo czasu, bo gadamy i gadamy gadamy w tym dzisiejszym podcaście. Najlepszy polski podcaster za 2012. Przepraszamy, że tak późno tę ankietę rozwiązywali, rozwiązaliśmy. Myślałem, że to będzie troszkę wcześniej. Zatem cóż, nie będziemy przedłużać. Tomku, to jest to, agent Tomasz, to jest to. I cóż, dziękuję Ci za spotkanie i myślę, że spotkamy się w przyszłym roku. Może znowu zgadniesz wszystko i cóż, zapraszamy na nasz serwis Republic Podcast. Tam znajdziecie wszystko, znajdziecie nasze serwisy i znajdziecie też katalog, w którym jest agent Tomasz co, co weekend. W zasadzie co, trzy, co tydzień Przez trzy tygodnie, a potem chwilę wolnego Jak to jak mówił wcześniej Dobrze, dziękuję i do usłyszenia I to w zasadzie prawie, prawie koniec naszego Długiego odcinka No to nic, to ja w takim razie rozłączam I dziękuję bardzo serdecznie Wszystkim słuchaczom, którzy zagłosowali Na podcast agentomasz.pl. Jest to dla mnie, dla mnie Najlepszy prezent na, na urodzinie Zbliżający się Pierwszy prezent na urodziny. Witamy w serwisie Megafon, gdzie podajemy tylko dobre polskie podcasty. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd. Cisza, spokój, zaduma. E, tam takie tam gadanie. Brakowało mi prawdziwej rozmowy. Ale pasztet, to jakaś paranoja. Kurwa macie, zaraz zacznę rzucać butami w telewizor. Teraz już zacząłem naprawdę się nakręcać. Usłyszałem, że szkoda na to czasu. Myślałem o tym, jak długo czekaliśmy na ten tak krępująco wzruszający moment. Plaster, Zapraszamy do reklamy. Nie mówi się przy jedzeniu. Podcast Tanuż Widelec. Kończymy już powoli nasz program. Troszkę nam się przedłużyło. Chcieliśmy to wszystko jak zwykle w megafonie zrobić 20 minut, ale się nie udało. No zresztą wiadomo, 20 minut to, to z Pawłem prawie rozmawiamy. Kończymy naszą ankietę i podsumujemy z naszym ekspertem, czyli Pawłem Proko Prokopowiczem, znanym jako e, pierwszy... Pier Pierwszy rzeźnik polskiego podcastingu, czyli podcast Anusz Widelec, Paweł Kukowicz z tamtej strony. Witamy ponownie. Halo, halo, halo. Podsumujemy to wszystko. Paweł, mamy cztery kategorie. Polecimy od samego początku. I to jest to, czyli co tutaj mamy w pierwszej trójeczce. Jeszcze raz. Wszystko. Z tego co widzę tutaj, to na miejscu trzecim znalazł się podcast nadgryzieni rozmowy o Apple i tutaj ze swojego miejsca chciałbym podziękować za ten podcast i pogratulować panom Wojtkowi, Dominikowi i Norbertowi Na miejscu drugim Odwy i Martin Lechowicz gratulujemy i na miejscu pierwszym być zaskoczeniem, a dla większości chyba nie powinno jest agent Tomasz i ten podcast zwycięża w kategorii to jest to, gratulujemy serdecznie i pozdrawiamy wszystkich które tak, tak, czyli, czyli jeszcze raz. Miejsca na podium w tym roku. Tak, tak, jeszcze raz agent Tomasz. Zatem teraz kategoria druga, czyli Szapoba, Jeszcze raz to podsumujmy. To był, Tomek powiedział tak, że to, miał być, to miała być kategoria preferująca, opisująca dane odcinki. A, odcinek. No to jest takie to niejasne, tam. właśnie troszeczkę, okej. Okay. Troszeczkę, no właśnie. Ta, ta ankieta taka nierasta w tym roku, czego do końca wiadomo. Zatem tutaj wszystko zgarnął agent Tomasz. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Tutaj nie będziemy się więcej skupiać, ale skupimy się czyli na tym. poszczególne odcinki? Tego podcastu. Tak, zdrowego. tak. To mhm. po prostu. Pierwsze trzy miejsca. Wow. Ja myślę, że to jakaś klika się zebrała i po prostu um, no cóż, um, agent Tomasz poprosił wszystkich, którzy słuchają, żeby głosowali. No i tak się zebrało. zebrało się. Zaraz Wam powiem dokładnie, ile, ile punktów zebrało się na pierwszą pozycję, czyli opodatkować niezadowolonych. To było 1134 głosy, czyli dość dużo. Mhm. Dość dużo. Dobrze, Paweł. Naprawdę sporo. Tak, Paweł, przechodzimy do trzeciej kategorii. Jeszcze raz to podsumujmy. Wzorowy podcaster. Tutaj mamy ludzi, którzy, którzy coś zrobili dla polskiego podcastu albo i nie. Właśnie chciałbym Cię zapytać, kim dla Ciebie jest wzorowy podcasty? Dla mnie wzorowy podcast to, to znaczy? przede wszystkim osoba, która nadaje regularnie, wie o czym mówi, szanuje słuchacza, e, robi dobrej jakości podcasty i ja wiem, no robi coś takiego, coś ponadto, czyli nie tylko siada, nagrywa, ale też jest w tym środowisku, czegoś, nam, czegoś nas uczy, coś nam pokazuje, animuje. animuje. Coś Taka osoba, za którą, że tak powiem, wszyscy pójdą dalej i wszyscy... Wszyscy chcą jej słuchać. Czy taka osoba jest w pierwszej trójce, Padle, według Ciebie? Hmm. Pokusimy się na osobiste wycieczki. Wiesz co, no właśnie może, może my inaczej patrzymy na tą Agent kategorię, pierwszy, ale Alpiro, mamy, drugi, mamy mamy tak, mamy regularność, mamy jakoś niewątpliwie, no i mamy kontestację. No tutaj jest to siła tego radia na pewno. Zobacz, ilu, ilu musi być słuchaczy, jeżeli oni wybierają te podcasty jako najlepsze tych podcasterów jako wzorowych. Być może, że inne podcasty zostają trochę z boku i jakby nie są w tym głównym nurcie. Czyli wynik może to daje Czyli do myślenia. z tego, jak rozmawialiśmy wcześniej, warto być w kupie, nawet czasem jak śmierdzi, bo wtedy ludzie słuchają, głosują, a na takie projekty, powiedzmy szczerze, jak, jak, jak twój, mój, Maciej Skwara, albo wciera Papa, albo różne inne, które są bardzo ciekawe, ale są takimi projektami dość mocno osobistymi. W niszy. Nie do końca właśnie takie osobiste i troszeczkę z boku. To nie do końca ludzie to zauważają. Mhm. Czy tak? Tylko widzisz... Czy tak naprawdę audycje radiowe, bo tutaj jeszcze możemy od drugiej strony spojrzeć na to, że Martin robi generalnie audycje no, właściwie tylko poprzez kontestację, tak samo i Janek, tak samo i Agent Tomasz, to są tak naprawdę audycje radiowe z radia Kontestacja. Czy, czy to jest właśnie ten główny nurt? To już każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Czy to czy inne podcasty, które właśnie nie lecą w radiach, tylko... Czyli co, Pawle? Ja za, rok... Do nas wyłącznie... za rok w ankiecie no, 2013 co, ty... banujemy całą kontestację i wszystko, co jest tam tak? I wtedy wygrywamy wiesz my co? Nie wiem, co będzie za rok. Nie wiem, kto będzie robił hmm. ankietę za rok i nie wiem, czy może, może może, pytania jakoś były wiesz, inaczej skonstruowane. Może po prostu ta ankieta się tak ułożyła z jakichś względów, ale no tutaj ja zauważam w tym roku jedną rzecz, siłę właśnie radia kontestacji, bo ona przebiła wszystko, no, zmobilizowała słuchaczy i jeżeli te głosy faktycznie przyszły stamtąd, to wynika, że nas jest mało, że nas jest bardzo mało tych pozostałych podcastów. Jak powiedziałem, warto być w kupie nawet jeśli śmierdzi. No i to trochę mówi o nas, że, że rozbicie dzielnicowe, tak jak było za krzywo z tego, nie służy, nie służy, warto być razem, ale no, mm -hmm. tak jak powiedziałeś też, że troszkę nam się nie udaje być razem, jeśli chodzi właśnie o, o wszystko, co jest poza kontestacją. Może jeszcze Kombinat daje sobie świetnie radę. Ale no cóż, może ten 2013 rok będzie rokiem zgody i może będzie rokiem pogodzenia się, bo, bo, bo niektórzy mówią, że to wszystko, co się dzieje, to czasem jest śmieszne i, i, i fun, funtu kłaków warte. Więc może, żeby coś wygrać, w 2013, tego dowiemy się w 2014 roku, warto gdzieś tam zawrzeć szyki. Zresztą ty mówiłeś mi tutaj przed audycją, że coś tam już kombinujecie razem, że z, z nadgryzionymi i nie tylko, więc coś z tego będzie, więc y, oby, oby, oby. No być może, że, być może, że, być może, że właśnie weźmiemy udział w jakimś takim projekcie konsolidującym odrobinę słuchaczy mamy w tej chwili zaproszenie i spodziewam się, że skorzystamy z niego. Tak. Być może, że to będzie jakiś nasz sukces, być może nie, komercyjnie nie wiem, generalnie nie warto stać z boku chyba, wydaje mi się, jak chcesz coś robić na poważnie, jeżeli poważnie traktujesz słuchacza, to też musisz wyjść jemu naprzeciw. Może też, właśnie, to też dobra taka konkluzja na prawie sam koniec, bo została nam jeszcze czwarta kategoria, czyli jeszcze raz wracamy do Świeżaka Roku, czyli tutaj mamy pierwsze miejsce masa kultury, drugie miejsce firma na migracji mm -hmm. i trzecie miejsce podcast. To są podcasty takie troszeczkę, można by powiedzieć, ja bym je nazwał troszkę z ubocza, które, które właśnie pojawiły się dopiero w tym roku, ale jak widać całkiem, całkiem nieźle sobie razem. Co myślisz, pewne? Słuchasz, któregoś z tych podcastów? Słuchałem na pewno masy kultury chyba wszystkich odcinków i powiem szczerze, że na początku troszeczkę dla mnie był... Musiałem się tak jakby przyzwyczaić do niego, ale w tej chwili bardzo lubię ten podcast i gratuluję przede wszystkim i Masie Kultury, i Firmie na Emigracji, i podcastowi zajęcia trzech pierwszych zaszczytnych pozycji w tym roku. Z firmy na Emigracji też słuchałem kilku odcinków, a podcastu słuchałem chyba tylko dwóch, bo to, to troszeczkę nie moja tematyka, ale bardzo się cieszę, że powstają nowe projekty, że niektóre są zaskakująco dobre. Wiele osób je chwali, bo z kilku z kilku ust słyszałem o tym, że Masa Kultury to świetny podcast i mogę to z całą pewnością potwierdzić. Tak, ja ostatnio słuchałem, ostatnio słuchałem z Tomkiem Bagińskim tak. podcastu, jak rozmawiali, więc bardzo, bardzo też fajnie i ciekawie I robiłem jakieś wiosenne porządki jeszcze zanim zostałem zamknięty w pewnym zakładzie zamkniętym i bardzo, bardzo ciekawy odcinek, więc też polecam. Tutaj, wiesz... Podcast lubię osobiście, bo, bo chłopacy bardzo fajnie nadają w czwóreczkę i pomimo tego, że o grach nie zawsze moje tematy, to, to właśnie to powoduje, że w czwóreczkę, czwóreczkę gadają powoduje to, że każdy z nich ma troszkę inne tematy i bardzo tak przyjemnie się mhm. wówią. Ja jestem, jestem w tej chwili podobnie jak i chyba ty zwolennikiem takich podcastów mówionych w dwie, w trzy osoby jako właśnie rozmowa, bo wydaje mi się, że to się lepiej broni, o wiele fajniej się tego słucha i zawsze jest jakaś, wiesz, jakaś wymiana pod, poglądów, jakaś, jakaś taka rozmowa, no, nie zawsze ten monolog jest znośny i przyjemny dla słuchacza, jak wiemy. Nawet i w naszym wydaniu nieraz. No, ja też nie wszystko puszczam, bo no tak, wiesz, ale... wydaje mi się, że część rzeczy jest nudna po prostu. No tak, ale mówisz, że monolog nie jest ciekawy, a w zeszłym roku, w 2011 roku podnośnik wygrał w jako w kategorii najlepsze audycje w zasadzie wygrał prawie wszystko, więc takie monologi właśnie, które Marek przedstawiał, to jednak... Były ciekawe, jednak były były interesujące i też wygrał w kategorii szacunek, więc, więc mówię, monologi są interesujące, ale muszą być dobrze jakby sprzedane. W ten... Tak ten tak mm -hmm. No ale tutaj nie wiem, czy, czy u Marka to był monolog, bo na pewno to był wywiad, tylko Marek z... <śmiech> Pieczołowicie siebie wycinał zawsze. Sie się wycinał. robił z tego właśnie taką opowieść, ale też historie były bardzo ciekawe. No ale wracając jeszcze do Świeżaków roku, to widać tutaj taką, powiedziałbym, zmianę pokoleniową, że stare dziady poszły w las i nagrywają dziady z lasu albo milczą, gdzieś się pochowały po kątach, a wychodzą... Pozdrawiamy tutaj i Pozdrawiamy tutaj, ja i jego ekipę pojawiają się nowi ludzie tutaj jeszcze na przykład bardzo fajny był w tym roku dziennik pokładowy Michała Ochinka, który niestety nie załapał się na żadne z pierwszych trzech miejsc w kategorii świeża roku ale są naprawdę fajne produkcje i to jest bardzo dobre że każdy kto chce słuchać podcastów znajdzie coś dla siebie w tym Jakże szerokim już w tej chwili katalogu. Zbiera no, tematykę i motoryzacyjną, i jakąś tam finansową, i jakiś rozwój duchowy, i jakieś kwestie finansowe, i podróże, jakieś tam wspomnienia. Mamy kuchnię, mamy gadżety, mamy gry, mamy jakąś tam elektronikę. Ja myślę, że rok 2011, 2011 był takim małym zastojem ale w 2012 właśnie w zeszłym roku bardzo, bardzo dużo rzeczy się ruszyło i tak jak już wspominałem, Andrzej Famielec mówił o tym, że chyba było 55 podcastów nowych w zeszłym roku, więc to, to, to, to świadczy... To masz jeden nowy na każdy tydzień, ta, ta, prawda? Właśnie. I nawet jeśli dużo. jedna trzecia z tych podcastów albo nawet troszkę więcej zdechło, umarło, to i tak mieliśmy troszeczkę nowych rzeczy, co zresztą widać, że, że masa kultury i firma na migracji podcast to naprawdę tutaj punktacja była bardzo, bardzo blisko, w każdym razie mała różnica punktu... Więc mm -hmm. siedziało dużo, tutaj była ostra walka, więc no cóż, I też, tak jak mówisz, dużo dobrego się w zeszłym roku dzieje. Dużo dobrego i warto podsumować, tak jeszcze sobie tutaj przewijam tą listę, którą mi przesłałeś. Wszystkie podcasty, które cokolwiek w tym roku zdobyły, które są na podium, nadają bardzo regularnie. To są odcinki to chyba ode mnie co tydzień chyba oczy. wydawane. Nie wiem, czy wszystkie, ale są to odcinki bardzo Zatem regularne. Siedem zasad Polskiego podcastingu, w zasadzie podcasterów, czyli regularność jest bardzo, bardzo ważna, jak i dla ciebie, jak i dla mnie, ale co widać, także dla innych i tak jak mówiliśmy, regularność przywiązuje, bo tych podcastów jest dużo, jeśli się puszcza nie wiadomo kiedy, no to człowiek też jakoś od tego ucieka, jednak jeśli się wie, nie tylko dla Orłów jest zawsze we wtorek rano, megafon jest w sobotę na przykład, około południa mniej więcej, nie tylko nie, chciałem powiedzieć, nie tylko. Anusz Widelec kiedy jest zawsze? Anusz Widelec ukazuje się w każdą niedzielę, gdzieś wieczorkiem po montażu staram się to puścić, także jest albo wieczorem późnym w niedzielę, albo w poniedziałek zaraz, jak jedzie się. Czyli po dzienniku telewizyjnym zawsze, Spokojnie w tak, tak, tak. tak, I tego pilnujemy. Dobrze, Pawle, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. Dziękuję Ci za te dwa spotkania, dwa, dwie nasze rozmowy. Bardzo cieszę się, że miałeś y, czas spotkać się z nami z konkurencyjnymi. Nie, nie, nie ma konkurencji. No, taka zdrowa konkurencja. Pozdrawiam wszystkich. Polecamy, polecamy, polecamy Twoją ciepłą stronę, polecamy także naszą jasną stronę no. mocy. Cóż, w polskich podcastów zasypujcie wszystkie typu bariery, granice i, i, i cóż, konkluzja. Róbcie dobre podcasty, dobre podcasty i być może, w przyszłym roku, być może w przyszłym roku to ktoś z Was, słuchaczy, zajmie pierwsze, może drugie, może trzecie miejsce, ale zostanie zauważony, doceniony. Słuchajcie podcastów, popularyzujcie podcasty wśród znajomych, udostępniajcie na Facebookach, na Twitterach, na sieciach społecznościowych, czy po prostu rozmawiajcie w autobusie, czy... Między znajomymi mówcie, że jest coś fajnego, słucham podcastu, sprawdź, może Ciebie to zainteresuje. W tej chwili wiem, że już stacje radiowe coraz bardziej idą w kierunku podcastingu w Polsce i ostrzą sobie zęby. Niektóre flagowe stacje mają codziennie podcasty, także jest no tak, to ale kwestią dobrze czasu. dobrze wiemy, że to nie są... Dobrze wiemy, że to nie są podcasty takie stricte podcasty, tylko po prostu wycinki z audycji, ale no cóż... Okej, ale nazwa już podcast to bywa. powtarza się i coraz częściej tak. jest słyszana i w internecie, i w stacjach radiowych, także jak wpisze... być może... być może... Tak, jak wpiszecie w wyszukiwarkę no. jakąkolwiek słowo podcast Anusz Widelec, to na pewno wyjdą gołe zdjęcia twoje i Jacka razem w kuchni, więc polecamy. Naprawdę? Tak, Nie tak, widziałem. Tak, tak. Dobrze Pawle, okay. dziękuję Ci za spotkanie. Pozdrawiam. Zrobimy przedem reklamę i wracamy. Zapraszamy do reklamy. eksperymentować. Podcast Tanurz Widelec. No i ostatnie wejście. Ostatnie dwie wejście smoka, chciałby się powiedzieć, czyli Megafon Extra, nasz ankietowy, coroczny odcinek. Mam wrażenie, że tak będzie. Jeszcze nie wiem, czy w ogóle będzie w przyszłym roku jakaś ankieta, bo może nas znienawidzicie po tym roku, że zamiast 20 minut wyszło nie, nie nawet ponad dwie godziny, ale chyba trzy już. Boję się liczyć, ile tego wyszło. W każdym razie bardzo, bardzo w imieniu redakcji dziękuję wam. Tomka nie było, Tomka nie było. No nie mógł się zmaterializować, nie mogliśmy go złapać. My tu z Rafałem siedzimy razem, Rafał za szybą. W zasadzie Rafał śpi, bo już nie ma siły. Te cztery godziny montażu, jeszcze robiliśmy to wcześniej. Więc, więc w sumie wyszło 11 gigatowaru. towaru, dwa tygodnie przygotowań, kilkanaście telefonów. Kilkanaście telefonów, prawie 5 godzin nagrania z chłopakami, dużo, dużo wycinania. Montażu tego takiego do odcinka było prawie 20 godzin, więc widzicie, że jedyną zapłatą, jaką możemy od Was, jaką jedyną możemy od Was oczekiwać, to są komentarze, więc napiszcie czasem słówko może dwa, czy, czy to ma sens, czy taka robota ma sens, czy poświęcanie się dla idei ma sens, no, może tak, może nie, no no robimy, bo chcemy, dopóki starczy nam sił, dopóki będziemy mieli przyjemność zrobienia tego, to, to będziemy to robić no i jeszcze raz dziękuję Rafałowi, dziękuję Tomkowi taki związek partnerski, taki, taki trójkącik to nie jest taki związek jak Godaj z, z, ze Skwarą, co tam się kochają i w ogóle, chłopaki w ogóle przepraszam, jeśli tam się oburzyliście albo, albo coś tam coś tam, źle zrozumieliście no wiecie, jak to Maciej ostatnio przy kutafoniku mówił, że taki uśmieszek z tyłu, więc naprawdę przepraszam, przepraszam. No i cóż, obiecałem Wam moją ankietę na sam koniec i, i tak będzie, czyli świeżak roku zdecydowanie dla mnie jest inny koncept. Podcaster roku, hmm, tu jest ciężka sprawa, bo, bo powiedziałbym, że Andrzej na przykład Famielet jest, jest miły, fajny. To, znaczy, bardzo ciężko powiedzieć. To w zasadzie, to, nie podcaster roku, tylko wzór podcastera, wzór yy, wzorowy podcaster. Dla mnie to jest człowiek, który musi coś robić dla ogółu, musi animować towarzystwo, środowisko. Musi coś robić takiego, że, że jest rozpoznawywalny, że że coś tworzy, tak? Nie chcę... Wiadomo, że teraz ktoś powie dawnicy, ty głupi jesteś i w ogóle zero masz y, samooceny jakiejś pozytywnej, y, ale coś a propos właśnie jakichś robienia serwisów, robienia jakichś stronek albo, albo ciekawych rzeczy, nie wiem, pisania aplikacji. Niekoniecznie nawet trzeba nagrywać, ale, ale właśnie taka osoba y, może pomagać, może montować albo coś, więc, więc ja bym troszkę w tą stronę szedł i tutaj bym nie przyznał, że tej nagrody, aczkolwiek mm, tak bym się przychylał właśnie do Andrzeja Femielsa, który właśnie robi duże rzeczy, ma dzieciorów mnóstwo, ma śniegu mnóstwo święta wielkanocne na karku i gdzieś tam te podcastofony kręci, gdzieś to wszystko robi słyszeliśmy Roberta Robert się uczy ma to trochę w pompie że tak powiem, no ale cóż zaraz się odezwie, że cała robota, którą robi to jest niewidzialna robota przy podcastów, przy katalogu podcastów, no ale tak to jest oczywiście każdy znajdzie dziurę w całym, więc tutaj Andrzeju przyznałbym taką nagrodę Tobie brodaczu, zresztą Andrzej zbiera słyszałem krzybienie do, do, do, do brud, ale tylko zrobione z kości wielorybów, więc, więc, więc takie, takie właśnie ma zboczenie Andrzej. Czwarta kader, kategoria czyli Szapoba odcinek mi znalazł za skóry odcinek właśnie Świeżaka Roku, czyli, czyli jeden z ostatnich odcinków w zeszłym roku Pawła, jak chodził po Krakowie. Nie wiem, to, bu, to było coś dziwnego, bo czułem się, jakbym gdzieś tam z nim łaził, jakbym po prostu zaraz z nim był i, i, i, i no i, i to było coś, to był odcinek, który mi gdzieś tam w las w głowę. No i ostatnia kategoria, czwarta, ostatnia, czyli to jest to, nie chciałbym dawać tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. Wyróżniłbym Pawła Barmana za to, że chłopak się stara, że chłopak naprawdę robi coś ciekawego, że zbiera materiały, że montuje, że robi i to, to tak niewiele trzeba, żeby ludzie to polubili. W moim wypadku, na przykład nie tylko dla Rów, wiadomo, że, że Dawdziński to jest zboczony monter i, i lubi nie tylko słowne jakieś montaże, ale dźwiękowe, ale Paweł podcastera takiego, który siedzi gdzieś tam za kółkiem i nawija i robi, i robi różne rzeczy. Rośnie, nie, rośnie, nie wyrósł jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wyrósł, jeszcze mu daleko. E, więc, ale, ale daje radę, daje radę, montuje ciekawe, fajne niemieckie odcinki, więc y, słucham z zapartym tchem. Wyróżniłbym, wyróżniłbym też dreszcze Andrzeja, Andrzeja hmm, Adama Trendowskiego. No tak, nie wiem do końca dlaczego, ale może mam słabość trochę do, do, do Adama i i lubię po prostu jego odcinki um, i tak to, tak to wygląda, tak to bym powiedział, może bym wyróżnił też troszeczkę siebie tak nieskromnie na sam koniec bo nie było tu żadnej reklamy dzisiaj nie tylko dla orów takiej konkretnej 96 odcinków w zeszłym roku wyprodukowałem i Panama i różne inne rzeczy i, i nie, nie chodzi o jakieś zaszczyty, to chodzi o moją głowę żebym, żebym ja był zadowolony z tego co robię i te kilka maili które przychodzi w roku od słuchaczy i i ostatnio nawet jak gdzieś tam byłem w zakładzie zamkniętym to przyszło naprawdę kilka fajnych maili, a nawet przyszło nawet małe mini takie słuchowisko mówiące Dawidziński gnoju zdrowiej, zdrowiej i, i naprawdę to podnosi na duchu, więc ja bym sobie taką przyznał małą właśnie nagrodę za, te, za tą moją pracowitość i wiem, że tam środowisko jest podzielone, nie wszyscy mnie tam lubią i nie chodzi o to, że robię megafon, żeby być na, na, na, na świeczniku ale, ale ten ale za taki cały za zeszły rok właśnie przyznałbym sobie też jakieś tam małe wyróżnienie albo coś, coś takiego, więc Paweł Barman, Adam Trendowski, Paweł też, Paweł dostał w świeżaku, ale, ale Paweł też mocno pracował, ciężko pracował i i jeszcze na piątym miejscu bym powiedział, jeśli, jeśli już używam cyferek, to dekompresor, bo to jest dla mnie bardzo dobry, bardzo ciekawy podcast. Taka scheda troszeczkę potrącić myszką, trącić myszką, zawsze bardzo lubiłem słuchać. No bo dużo informacji, o których niby wiesz, nie wiesz, a tu chłopaki mają niebanalną wiedzę, niesamowitą wiedzę i super się to słucha, super się to słucha. Tak samo jak podcast subiektywny sportowy, ale ten podcast lubię od zawsze, więc nie wyróżniam go, bo on jest jego nie można wyróżnić. To jest po prostu sama klasa w sobie i chłopaki mają niesamowitą wiedzę, więc, więc ja bym ten podcast w każdej kategorii co rok wystawiał najwyższe noty, więc także podobnie jak dekompresor, najwyższa jakość. Jeśli ktoś lubi sport, to chłopacy mają tak niesamowitą wiedzę, że, że już mi głos chrypnie, widzicie 4 godziny prawie nagrywania, czy ile już nie liczyłem, ale tak to bywa. Zatem chłopaki bardzo wszystkim dziękuję za to, że zgodziliście się ponagrywać ze mną troszeczkę. Nie wszyscy mnie znali, nie wszyscy, nie powiem, że mnie lubili, ale absolutnie nie było żadnych problemów z, z, z nagrywaniem. E, dzień dobry, dzień dobry, jestem Filip, jestem Tomek, jestem, jestem Rafał i bez problemu wszyscy się zgodzili na nagrywanie. E, jednego, jednego żałuję, że do Wojtka Pietrusiewicza z nagryzionych się nie udało dodzwonić, a ja jakoś nie wiem. A też chciałem właśnie z chłopakami pogadać. No i cóż, e, wyszło jak wyszło. Nie wiem, czy będzie za rok. Będziemy się starać. Myślę, że warto to zrobić taką mega, ekstremalnie długą audycję, raz na rok, może czasem raz na dwa lata, ściągnąć to towarzystwo razem i, i pogadać. Pogadać, popieprzyć e o głupotach. Trzy e godziny, cztery godziny, może więcej. Przed chwilą rozmawiałem z Dawidem Maronem z podcastu. Pytałem się, czy już coś, e czy już coś, e czy już coś słuchał z tego, co mu tam wysłałem. Mówił nie, nie, nie, nie. Czekam, aż będzie oficjalne wszystko, jak będzie jeden wielki, długi odcinek, bo tak jest, że wszystko jest podzielone na kategorie. Możecie sobie ściągnąć jeden odcinek, jak wam się podoba, a możecie sobie ściągnąć jednego wielkiego mutanta y, na swojego iPod'a czy różne inne grajotka, więc, więc tak to bywa. Y, tracę już głos, y, ale nie tracę zapału do podcastingu. I tylko dla Sikorek wraca. Nie wiem, kiedy... Na razie, na razie nie myślę o tym. Chcemy troszeczkę z Rafałem tutaj megafon yy, zmegafonizować konkretnie i dać mu więcej prądu, lide i, i 600 V i te sprawy, więc będzie dużo prądu i dużo odcinków. Zapraszamy za tydzień na megafon już normalniutki, 20-minutowy i zobaczymy, co będzie się działo za tydzień. Przed mikrofonem przez ostatnie kilkanaście tysięcy godzin mówił do Was Filip Dawidziński, zwany także Dawidem Filipczyńskim, zwanym także miłośnikiem butów Zary i najbardziej zarozumiałym a, a, i najpiękniejszym polskim podcasterem. Nie, wcale nie jestem taki ładny. Nara.